Zanim dostanę Alzheimera, odcinek drugi, czyli co tam słuchać w kasztorze. 30 w nocy budzę się, trochę obolały, bo spałem na twardych deskach. Słyszę dźwięk bloku drewna uderzanego na szczycie góry przez dwóch mnichów. I ten dźwięk uderzanego drewna obwieszcza całemu klasztorowi rozłożonemu na zboczu tejże góry, że pora wstawać i udać się na poranną medytację. No więc wstaję, owijam się w koce, bo to zimno. Pomimo, że to tropiki, to jednak środek grudnia i środek nocy, więc zimno. Wychodzę ze swojej chatki i idę przez las w stronę sali medytacyjnej, pod górę. W miarę jak las się przerzedza, z mniejszych ścieżek przechodzę na coraz szersze. Coraz więcej mnichów do mnie dołącza gdzieś z innych ścieżek poukrywanych w lesie. Wszyscy ze swoich chatek podążają w stronę soli medytacyjnej, albo zostają w chatkach i medytują w chatkach. Mijamy suczkę śpiącą ze swoimi szczenitami. Wchodzimy na taką ceglaną, wchodzimy na ceglane schodki, po bokach których mieści się kilka chatek mnichów. Wygląda to jak taka malutka wioska smerfów. I wchodzimy po schodkach w górę. U szczytu ceglanych schodów musimy obmyć stopy. Bo teraz pora przejść na inne schody, na schody marmurowe i zadaszone z dachem pozłocanym. A kiedy dojdziemy do szczytu tych schodów, które składają się z dokładnie 100 stopni, znowu obmywamy stopy, bo jesteśmy już przed wejściem do sali medytacyjnej. W sali medytacyjnej znajduje swoje miejsce mój mały kwadratowy materac z poduszką pod tyłek, żeby łatwiej było prostych krągosłonów utrzymać. Rozkładam moskitierę, czyli taki jakby namiot, czy parasol z cienkiej siateczki, żeby chronić nas przed komarami. Bo komary, nie daj, że są tam strasznie upierdliwe, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że przyrzekamy nie zabijać żadnych zwierząt. To jeszcze roznoszą malarie i inne nieprzyjemne Rzeczy. No dobra, siedzimy, moskitiery rozłożone i wydawać by się mogło, że teraz zapanuje martwa cisza, na najbliższe półtorej godziny. Tak jest w filmach, prawda? A tu okazuje się, że nie bo mnisi nie opanowali jakże trudnej i skomplikowanej sztuki puszczania cichaczy. I co chwilę, co kilka minut, po całej sali duża sala, ze świetną akustyką, z silnym echem i żadnego innego dźwięku. No może w dżungli tam troszkę zwierzęta hałasują, ale... Tego tak bardzo w murach sali medytacyjnej nie słychać. Żadnego innego dźwięku, który mógłby to zagłuszyć. Więc rozchodzi się takie potężne pierdnięcie. Ja o tym nie mówię wcale, dlatego że mam takie dziwne poczucie humoru. Znaczy mam, ale to nie jest powód, dla którego o tym mówię, bo to nie tylko ja to zauważyłem. Każdy Europejczyk czy Amerykanin, który przyjeżdżał do klasztoru, dzień albo dwa po przybyciu, na stronie, tak cicho, dyskretnie, pytał się kogoś z nas, z białych uczniów, który, którzy byli tam już od dłuższego czasu ty, no ale stary, o co chodzi? No, to jakby sobie urządzili zawody, kto najgłośniej potrafi pierdnąć. Każdy biały uczeń wychodził z tym samym porównaniem, że mają zawody, kto potrafi najgłośniej pierdnąć. nie pomagały spisane przez przeora zalecenia wywieszone przed salą medytacyjną żeby puszczać te bąki cicho nie pomagały nawet dopisane później bardzo wyraźne bardzo dokładne instrukcje jak tego dokonać i nawet nie pomagały dorysowywane długopisami na tych instrukcjach wykrzykniki różnymi długopisami więc to różne osoby musiały dorysowywać nie pomagało nic Trzeba było ćwiczyć cierpliwość. Mnisi byli bardzo fajni. Byli bardzo sympatyczni. Bardzo życzliwi. Bardzo cierpliwi i niesamowicie gościnni ale powinni jeść zdecydowanie mniej fasoli. Cześć!